Klasyk i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko co myrocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 21 listopada 2015 roku. Wsłuchacie właśnie 56 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymas oraz jego gość, uśmiechnięty od ucha do ucha, Mando. Witam Cię serdecznie. Witam Ciebie Szymas serdecznie i witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj ten uśmiechnięty wstęp wynika z tego, że porozmawiamy sobie o filmie z 2012 roku pod tytułem Smiley". Smiley. Film opowiada nam o młodzieży z koledżu, która spędza wolny czas na imprezach, na forczanie i na czatach ruletkach. To są takie czaty, gdzie rozmawiamy z przypadkową, losową osobą, i młodzież ta poznaje pewną miejską legendę, legendę Smiley'a. Głosi ona, że każdy, kto na czacie ruletce wpisze trzy razy pod rząd I did it for the lulz, czyli zrobiłem to dla jaj, zrobiłem to dla śmiechu, przywoła w ten sposób postać seryjnego mordercy, który, który pojawi się tuż za naszym rozmówcą i zaszlachtuje go. Główna bohaterka filmu, Ashley, chcąc sprawdzić, czy ta legenda jest prawdziwa, wykonuje cały ten rytuał, czyli wchodzi na czat, wpisuje trzy razy podane już hasło i w ten sposób staje się świadkiem morderstwa dokonanego przez tego tytułowego smileya. Przez resztę filmu obserwujemy, no jak sobie radzić z tym faktem i zastanawiamy się, no, czy ta legenda jest prawdziwa, czy naprawdę. Jakiś seryjny morderca krąży po kampusie i czy coś zagraża naszej bohaterce i reszcie dzieciaków z koleżu. This Teraz powiedz mi, na ile... Podoba ci się cała ta historia z legendą miejską, z seryjnym Mordercą. No właśnie, bo ten film, ja mam trochę problem z oceną tego filmu, taką ostateczną, bo, to znaczy ja ogólnie jestem na nie, ale jak bardzo na nie, to, to właśnie z tym mam problem, bo, bo ten film można rozpatrywać właśnie na, na, z dwóch stron patrząc i i powiedzmy, że gdy już się go obejrzy do końca i gdy ta historia się zamknie, to to, to się robi lepsze. To, to nabiera dużo więcej sensu, jest, jest ogólnie troszeczkę fajniejszy, chociaż ten, ten finał jest głupi, do czego ja wrócę trochę później. Mhm. Przy czym ten finał, no to to jest ostatnie tam, nie wiem, dwie, pięć minut. A, a żeby do niego dobrnąć i żeby to wszystko jakoś tam te ręce i nogi nabrało, trzeba przebrnąć przez pierwsze 90 minut, a te pierwsze 90 były dla mnie... Były dla mnie słabe. Ja, ja nie, lubię, nie, nie lubię oceniać filmów tak skrajnie, nie lubię takich, wiesz, yy, onetowych czy film webowych, yy, ocen w stylu to jest dno, to jest mu, to w ogóle tam syf, ale naprawdę ten film to dla mnie był filmem bardzo złym. Ja miałem, miałem pewne oczekiwania względem niego, to, to znaczy, gdyby nie ten podcast, to pewnie nie obejrzałbym go przez kolejne pięć lat, ale ten plakat, zdjęcia Smileya, to mnie jakoś tam przyciągnęło, bo to, to było klimatyczne na zdjęciach, strasznie podobała mi się ta maska, natomiast... Natomiast w filmie nawet to dla mnie nie zagrało. No Sama ta miejska legenda jest, jest mega kretyńska. To znaczy ja wiem, że to jest z jednej <śmiech> strony fajnie, że się wykorzystuje już w, w tego typu horrorach internet i tego typu rzeczy, ale kurde no... Dla mnie pomysł na ten film to był, to był pomysł na jedną linijkę tekstu. To jest ktoś se wymyślił, a zrobimy sobie coś takiego jak krewa w Amery, tylko w internecie. I, I to w zasadzie jest wszystko, co no, i, i tym próbowano zapełnić 90 minut, a wiesz już, pierwsza scena zdradza nam wszystko. Tu nie ma żadnej cholera tajemnicy. no już w pierwszej scenie widzimy maskę, wiemy w jaki sposób on się pojawia, wiemy wszystko. Yy... Znaczy, no wszystko, no, no ale... Boże, ty... do... Później poznajemy teoretycznie gen... no wiem, wiem, ale ja mówię właśnie z, z pominięciem końcówki, ja mówię z pominięciem tej końcówki, te całe 90 minut, które męczymy, to się wszystko ogranicza do, do tego, że o, wpiszę se na czacie, trzy razy zrobiłem to dla śmiechu i, i pojawi się morderca w masce. Oczywiście, końcówka to jakoś uzasadnia, wywraca, jakoś tam nadaje temu sens, ale te 90 minut ogranicza się do tego, co widzimy w tej pierwszej scenie, kuźwa, no. no nie. Słuchaj, ja to widzę zupełnie inaczej, bo przecież ta pierwsza scena to jest typowy prolog do slashera, czy też teen slashera. W każdym prawie slasherze, teen slasherze, pierwszy pierwsza scena to jest właśnie zabójca, który szlachtuje jakąś przypadkową ofiarę, nawet nie wiem, w animala tak często tak masz, że pierwsza scena to widzimy jakieś zwłoki ja najwyżej nie wiem jeszcze co to za zwierzę, coś takiego. I tutaj mamy to samo, zaczyna się film od takiej trochę przypadkowej ofiary tego naszego Smiley'a, a dopiero potem mamy tam jakiś ekran tytułowy i zaczynamy poznawać naszych bohaterów. Więc moim zdaniem... no, no Ja to widzę tak. Oczywiście każdy tego typu horror zaczyna się od takiej sceny, ale tu zostało wszystko w tej scenie wyjaśnione. Wszystko wyjaśnione i wszystko pokazane. I problem w tym jest taki, że później przez następne 90 minut my nie dostajemy wiele więcej. Bo owszem, dostajemy genezę, przy czym tutaj cudzysłów zaznaczam tego potwora, ale ta geneza to jest tak prosta, że prostsza niż sam pomysł na tego potwora. Szybciej możemy tę genezę tu wyłożyć, niż, niż opisać, w jaki sposób on atakuje. I tak naprawdę, no patrz, no kurczę, te pomysły już były. No były tam, nie wiem, w Candymanie, były w jakichś tam no to... filmach o Krofawej Mary. I taki Candyman to była historia... Kurde, no nieporównywalnie lepiej rozpisana, przeciągnięta. Ten film tworzył jakąś opowieść. A tutaj mamy znów, nie patrząc na całość jako film, tylko patrząc na te pierwsze 90 minut, no, to mamy, kurde, no durną młodzież. Naprawdę, naprawdę... Yy młodzież XXI wieku jest tu przedstawiona na ekstremalnych idiotów, w porównaniu ze swoimi odpowiednikami, przecież również idiotami no, sprzed kilku dekad, bo zawsze młodzież w tego typu filmach była debilami, no ale tutaj no, idą na imprezę, ho wejdziemy na czat i siedzą na czacie, oho, jesteśmy na czacie, anonimowym, popiszemy sobie z ludźmi, no, nie wiem, no, wydaje mi się, że ch chyba, chyba młodzież XXI wieku się tak nie zachowuje, no. Sądże, ich odpowiednicy z lat 70 80 czy dziewięćdziesiątych, no to tylko chlali i gadali o ruchaniu na takich imprezach, więc też powiedzmy byli idiotami, no ale kurde, wolę chlać i gadać o ruchaniu niż iść na imprezę i o, wszedłem se na czat i napiszę, zrobiłem to dla śmiechu. A teraz, haha, kogoś zabił, ale to śmieszne, no. Yy, yy, poczekaj, <śmiech> bo... Ben... <śmiech> no i, i zmierzam do tego, <śmiech> że patrzę yy, tutaj przez te, yy, no, bardzo długi czas w tym filmie yy, nie tworzy się tak naprawdę, ja miałem takie wrażenie, że nie tworzy się historia, tylko mamy zlepek takich scen, a wpiszemy jeszcze raz, zrobiłem to dla śmiechu, zrobiłem to dla śmiechu, zrobiłem tu dla śmiechu, Kuh, zabity. A idę na imprezę, wpiszę jeszcze raz, zrobiłem to dla śmiechu. Dopiero tak powiedzmy... Ale tam były ze trzy takie sceny. Ale no ale to jest, taki, jest połowa filmu, dopiero w połowie filmu tej lasty zaczyna taki odpal się robić, zaczyna mieć te swoje wizje, te swoje durne sny, zaczyna zaczyna ją prześladować, i tutaj zaczyna jakaś taka dopiero jakaś taka historia z tego dla mnie tworzyć, która tak naprawdę też jest ani to ciekawa, ani, ani to dobra, bo te wszystkie rozmowy, które ona prowadzi, chociażby z tym pedoberem, z tym, z tym e, binderem, czy jak on się tam nazywał, e, mhm. one są tak cholernie poważne, takie a to jest tak naprawdę bełkot i absurd, no, a jest taka powaga przy tym zachowana. Albo ten profesor na uczelni, który z nią rozmawia, który jest tak absurdalną postacią w ogóle. Nie podobał Ci się? No nie. A co? Skojarzył Ci się ze mną? Bo Ja tak sobie przez chwilę pomyślałem. Na początku tak sobie myślę, no kurde, no, no, co za, czemu jest no, taki luzak, taki, t, tak durnie przedstawiony postać. a z drugiej strony sobie pomyślałem, no przynajmniej nie jest takim stereotypowym y, wykładowcą, a, ale nie no, mnie, mnie te sceny z nim odrzucały i, i te wykłady, w których on tam zaczyna mówić o, o tym internecie powiązanym i to takie wtedy te poważne miny pokazane, no. mm. fajne to było no dobra, to teraz ty jak to było fajne. Dobrze, ale jeszcze jedna sprawa. Słuchaj, powiedz mi, w jakich okolicznościach to oglądałeś? Może coś dobrego widziałeś przed tym i po tym zaraz, czy jakoś tak, czy w ogóle to, to oglądałeś, na początku oglądałeś? To znaczy, to ja na, na początku obejrzałem pół filmu i przestałem oglądać, ale dzisiaj jak usiadłem, jako że to już minął z tydzień, to, to ten początek obejrzałem jeszcze raz, także żeby, żeby mieć powiedzmy cały film. Ale nie, nie oglądałem to jak, jak każdy inny normalny horror. Fakt, że oglądałem to normalnie w dzień, gdzie ludzie chodzili po domu, ale z drugiej strony właśnie to, co mówiłem, że ta maska smileya, która mi się podobała, była klimatyczna, mhm. ale ten smiley też się tu pojawia w takich, w takich, w takich scenach, wiesz które nie tworzą jakiegoś wielkiego klimatu. No Siedzi se koleś przed komputerem, tutaj oświetlony, tutaj na jakimś czacie, tutaj ktoś penisa pokazuje, tutaj jakiś facet dupą kręci i, i ten smajl wyskakuje z tą pończochą na ryju, zabija, znika i, i wszystko w zasadzie. No Nie wiem, nie czułem takiego, takiego klimatu, jakiegoś takiego osaczenia, że ta postać yy, wiesz... Po wpisaniu tego, że ta postać gdzieś za nami podąża, że musimy uh -huh. przed nią uciekać. Fakt, że to tak jest troszeczkę rozwinięte, że teoretycznie z drugiej strony ta postać widziała osobę, która. że, że ona przez ten internet wie, że to my wpisaliśmy i że będzie nas ścigać, ale, ale tego nie czułem jakoś tak. Just I just I don't know. You Smiley and he came. He, he ripped my shirt! This never happened. What if he comes for the people who call him? Have you thought about that? Everything's gonna end. I just want to stop. Stop trying to find out what it is! You're bringing it to us! Are you on the wrong end of some kind of prank? Smiley's trying to kill me! <laughs> no to powiem Ci, że mnie zaskoczyłeś. Ja może zacznę od tego, że też długo zwykłem z obejrzeniem tego filmu, chociaż od początku się nim interesowałem i także głównie ze względu na maskę. Jakoś po obejrzeniu pierwszy raz Trick or Treat miałem fazę właśnie na maski z i wpisywałem często w Google po prostu tam wiesz, najlepsze maski z i tego typu hasła. W różnych językach i jakoś jak wypłynęły pierwsze trailery od tego filmu, to pomyślałem sobie, kurczę, muszę to obejrzeć i obczalić też tę maskę, nie? I czy da się coś takiego też zrobić na własną rękę? Tak już się zastanawiałem wtedy, ale jakoś nie było mi po drodze, dopiero jakiś czas temu nadrobiłem i powiem Ci, że ja oglądałem Smiley'a w ramach takiego małego maratonu i no, oglądałem wtedy sporo słabych filmów, dlatego może też moja ocena tego konkretnego jest wyższa, ale mnie się ogólnie podobał. To nie jest bardzo dobry film, to nie jest nic przełomowego, ale jak na sleszerek, to mi się oglądało bardzo przyjemnie. I może teraz po kolei do tych różnych elementów nawiąże, które wymieniłeś, chociaż już połowę nie pamiętam pewnie, nie wiem, powiedzieliś nauczyciel. Ja, ja ci przypomnę, no nauczyciel między innymi i w ogóle te rozmowy poważne takie o tym, mi, mi to, mnie to najbardziej wytrącało, że to dla mnie te, te, ta cała geneza i ten cały potwór był po prostu w punkcie wyjścia absurdalny, a oni o tym kurde, no tak poważnie rozmawiali i, i tak z miejsca wierzyli, co też, mówię, potem się wyjaśnia z czasem, ale, ale na początku robi to złe wrażenie. Czy ja wiem? Ja, czy... ja, ci, chciałem tu, ja ci chciałem tutaj y, popchnąć na właściwy tor, a, a, a chyba ci przeszkodziłem. Nie pierwszy, nie ostatni. Przyzwyczajam się. Jeszcze ze 40 podcastów już w ogóle, wiesz, będę machał ręką. Nie, dobra. Ale to wytłumaczenie, znaczy, wiesz, no to jest troszkę nad, jak gdyby przestawiony, zostaje na początku nadnaturalny, jakiś dziwny morderca działający za pośrednictwem też po części internetu. I dlatego ja nie oczekuję, znaczy, Kurde, nie wiem, co Ja wiem, ja wiem bo to wiem, bo to też jest tak bez sensu. Wiesz, ja się czepiam tego, tego, co tutaj widziałem, ale równie dobrze, to równie dobrze mógłbym się czepiać innych horrorów, które mi, które mi się podobały. Równie dobrze mógłbym się czepiać Bugimena, no bo też zostały przedstawione zasady. Powiesz do lustra pięć razy i on przyjdzie. Mhm. No, tutaj są zasady po prostu unowocześnione. To, że to, to jest bardzo indywidualne moje podejście, że one mi po prostu przeszkadzały, że one mnie wytrącały z, z, jakoś tak z tego filmu i że one mi nie dały się skupić nie, nie wiem dlaczego, no ale po prostu ta cała geneza, historia tego potwora mi się nie podobała. No po prostu. To nie mnie ten kontekst nie przeszkadza, że to jest niby trochę dziwne i tak dalej, ale z drugiej strony nie wiem, na w ogóle ty byłeś kiedyś na takim czasie roletce? Ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego naprawdę istnieje no to ja właśnie dowiedziałem się o tym za pośrednictwem tego filmu ale nie teraz przez oglądanie filmu tylko przez to, że jest taki koleś w necie ja go znajdę i podlinkuję, teraz nie pamiętam niku, ale jest koleś który robi sobie make-up, taki hardcorowy make-up najczęściej z horroru i potem wchodzi na taki czat roletkę i wiesz, i ludzie klikają, jak się z nim łączą to widzą właśnie takiego smileya, czy jakiegoś innego potwora i ja się w ten sposób dowiedziałem, że coś takiego istnieje i kiedyś wszedłem sobie tak na próbę i tam naprawdę cuda się dzieją no. ja nie wiem czy ja miałem pecha ale ja tam trafiałem na samych jakichś naćpanych, pijanych, śpiących półnagich czy w jakichś dziwnych przebraniach ludzi dlatego dla mnie to się, ja nie czułem tutaj żadnego dysonansu poznawczego, dla mnie to było naturalne wręcz stwierdziłem, że to nie było nic dziwnego, gdyby takie rzeczy jak tutaj zostały pokazane no, w sensie, że to co tutaj się dzieje na czacie to nie jest nic specjalnego, nie? Dalej, te nasze bohaterki, właśnie mnie ta młodzież nie przeszkadzała, o dziwo, bo tutaj nie mamy takie typy, nie? Mamy tę taką troszkę sztywną Snotkę Ashley. Mamy tę taką wyluzowaną przebojową proksy. Mamy tego też kulerskiego, bogatego Super Zayna i takiego trochę ciotowatego geeka Bindera, nie? No i, i, i tam taką grupkę otaczającą ich tych tak, tak, ale... grupowych chłopaczków, nieco to się tylko uśmiechają. Tak, i ta reszta też po się, to są jakieś tam typy, mniej lub bardziej, ale właśnie to, co mi się spodobało, to fakt, że. To pomimo wszystko są, to nie są takie typy dosłownie, że to jest nie wiem, blondynka, to jest jej partner, sportowiec, będą razem się kochać, to jest właśnie ten informatyk, kujon, głupek, to jest szpun i tak dalej. Właśnie nie. Tutaj pomimo wszystko miałem do czynienia z jakimiś charakterami, nie? Ten, One są trochę odrobinę stereotypowe, te postacie, ale moim zdaniem nie przesadzono. Każda postać ma jakąś przeszłość, jakieś cechy charakteru i to mi się bardzo właśnie spodobało. Mówisz, że są głupi. Jak teraz tak opowiadasz o tym, że wchodzą na ten czat i się śmieją, o, a zabieliśmy go, to brzmi idiotycznie, tak? Ale jak ja to oglądam, ja nie czułem żadnego, niczego takiego. Dla mnie to było, no wiesz, taka impreza z amerykańskiego koledżu to w ogóle jest coś dziwnego, myślę, dla przysięgnego Polaka. Także właśnie sobie się spotykają i po prostu 50 butelek alkoholu, wielki dom, światełka wielka dyska na chacie i każdy coś tam pali i pije. No u nas nie wiem, mam wrażenie, że robi się to trochę mniej w mniejszej skali, a w akademiku to wygląda trochę mniej... No inaczej. Nie chcę wejść higienicznie. No tak, no inaczej. No, no i przestrzeń jest już inna i to trochę też Nieważne. Nie w ogóle o czym my teraz gadamy? Ważne jest to, że nie dla mnie to było w porządku tutaj nie byli właśnie przerysowani nie byli szczególnie głupi no wiesz, poznali legendę niby byli świadkami tego, że ktoś tam zabija tym czasie, no to sobie to wypróbowali dla jaj, okazało się, że to jakimś cudem zadziałało, no to zaczyna się jakaś tam panika, potem ta jedna bohaterka nasza świruje, to jej szaleństwo znaczy ona ogólnie w rolę Ashley wciela się Kateen Gerard i ona gra trochę tak drewnianie, ale pomimo wszystko jakoś tam tę jej postać kupiłem, a cała reszta, moim zdaniem, wypada w porządku. Ta szkoła, obserwujemy wykłady w koledżu i w ramach nich taki właśnie wylozowany wykładowca porusza tematy w stylu właśnie zło, istnienie, zła pochodzenie, zło radzenie sobie ze złem i tak dalej i to się dyskusja na ten temat. I mnie to też się podobało właśnie, że Wiesz, bo to nawiązywało do wątku głównego, to była taka trochę metanarracja do tego, ale zostało wplecione jakoś tak moim zdaniem płynnie w całość. Potem jak ten wykładowca poznaje jego drogą twarz, taką troszkę dziwną, no to nie wiedziałem do końca o tym myślę, ale też pomimo wszystko... Czym to już jest pokazane tak troszeczkę w momencie, jak ona już ma te takie odchyły, więc więc to też tak, myślę, że to jest tak też dziwnie pokazane, bo, bo ogólnie już z tą bohaterką robi się dziwnie i to też inaczej kamera trochę to filmuje i, i tak naprawdę no tak myślę, no ta, ta ich rozmowa mhm. w, w, tym, w, tym, w tym pokoju no to ona była taka, taka dziwaczna to też, żeby podkreślić coraz bardziej te, tą, tą paranoję głównej bohaterki. No patrz, no to ja tego tak nie powiązałem, teraz jak mi mówisz coś takiego, to już tym bardziej kupuje ten postać i cały ten wątek. Ja przynajmniej tak sobie pomyślałem, że to tak jest. Ale możliwe, bo to rzeczywiście w takim momencie... On mówi do niej tak naprawdę normalne rzeczy. On mówi na przykład, czy nie zdradzisz mojej tajemnicy? I ona taka, takie, wiesz, się lęka, on wyciąga flachę, zaczyna se nalewać, a ona, jaka to tajemnica? A on tak patrzy na nią, że trzymam flaszkę w szufladzie, no czyli ta rozmowa tak naprawdę była normalna, tylko że przedstawiona w taki sposób dziwaczny, nie? No, w sumie to to ma sens. I to, a powiedz mi w ogóle, czy, bo to jest film grozy, tak? Czy, nie wiem, bałeś się, czy czułeś jakieś napięcie, czy jumpscaresy działały no właśnie, na ciebie? No właśnie, cholera, właśnie nie. A jumpscaresy? No, takie hamskie były, no. no ale nie działały. Po pierwsze, większość to się mogłeś domyślić, no bo jak już zobaczyłeś pierwszą śmierć, jak ginie pierwsza osoba, no to potem kolejne były takie same. Te sny głównej bohaterki to mnie też tak trochę wkurzały. Mie, mie, wiesz co, ja mam właśnie taki problem z tym filmem. Po pierwsze, że kompletnie świat przedstawiony był dla mnie jakiś, jakiś kurde, zupełnie obcy, bo tak jak to, to, co już powiedzieliśmy, no ty wiedziałeś, że byłeś na takim czacie, wiedziałeś, że coś takiego istnieje, ja, ja myślałem, że to jest w ogóle wymyślone na potrzeby tego filmu. Mhm. Gdybym na coś takiego wszedł, to bardzo możliwe, że też zupełnie inaczej y, bym to widział. A druga rzecz, to to, co mówię, prostota tej całej y, miejskiej legendy i tej postaci. Wpiszesz, ona zabija, haha, może zabiła, może nie, wszystko w temacie. I ja cały czas się zastanawiałem, kurde, czy to jest właśnie... Brałem pod uwagę dwie opcje i chciałbym potem jeszcze tak z pięć minut na sam koniec trochę bardziej spoilerowo, może o końcówce. Aha. Brałem właśnie dwie opcje. Albo to jest po prostu horror o miejskiej legendzie, albo to jest zgrywa, no bo skoro zrobiłeś to dla, dla śmiechu, to może to jest jedna wielka zgrywa, tylko kurde, tej zgrywy nie potrafiłem rozpracować, bo mówię, no to by było trochę bez sensu, no wchodzą do losowych ludzi i jak oni by to za, za, zaaranżowali, a, a a jako miejska legenda, to to było dla mnie głupie po prostu. No, no, no takie za proste, no takie wszystko. I mnie to nie, nie straszyło. No. Ci mówię, no ta maska większe na mnie wrażenie zrobiła na plakacie niż tutaj. Taka... Yy, yy. Wpisujesz, on wyskakuje, wbija nóż, wszystko w temacie. Okej, okay, no to, to, to mogło robić klimat, jakby człowiek jakoś w ten klimat został wprowadzony, bo potem jak on patrzy w tę kamerę i, i, i ty patrzysz w ten monitor i, i wiesz, że on tam po tej drugiej stronie jest i jakoś ciebie dostrzega, to teoretycznie jest straszne, ale na mnie to, to nie działało. No to że to po prostu mowę mi odbiera dzisiaj, bo ty często mówisz, że oglądasz no, no, że, no, wiem, filmowe gówno i że trafia do ciebie prosty humor i proste zabiegi i tak dalej, a teraz krytykujesz to wszystko, a Bedwolf może to potwierdzić. Ja tam, y, znaczy w ogóle pierwsza minuta to był pierwszy jumpscare, żebym podskoczył i się wydarł na cały głos. Druga minuta, drugi jumpscare. Znowu to samo. Potem jest taka sekwencja, y, jak y, nasza bohaterka myśli, że właśnie Smiley ją ściga, i ona trwa tam kilka minut, ja siedziałem jak posrany, zawsze przeproszeniem, przed telewizorem i po prostu... No to była w ogóle jedna z lepszych scen, bo w końcu coś innego, nie? W końcu to była scena, która jakoś tam pchała tę historię i, i ją rozbudowywała i nagle widzisz, kurde, to, to, to, to ma jakąś głębszą w ogóle, coś tu jest więcej, a nie tylko, że będziemy wpisywać i patrzeć jak ktoś ginie, nie? to, to, to okej, okay, to się zgadzam to napięcie i tam był taki ciąg też jumpscares, tam co chwilę coś nawet jak nie wyskakiwało, to mogło wyskoczyć i ja po prostu siedziałem tak po prostu bedwolf śmiał się z tego, bo nie mógł wytrzymać, a ja byłem tak w takim napięciu, że no aż tam byłem w szoku, że tam mnie tak podziewało ale ogólnie naprawdę wczułem się, wciągnęło mnie to rzeczywiście niektóre dialogi są może takie trochę od czapy, zwłaszcza, że ta rozmowa właśnie między naszym Gikiem a naszą cnotką, bo na no to była dziwne, niedopracowane. Mam wrażenie, że tam też coś w montażu wyleciało, bo czasami no nie czułem ciągłości w tym wrócimy wszystkim. Wrócimy do niej jeszcze pod koniec, jeszcze wrócimy. Ale tak, ona była dziwna na pierwszy rzut oka. Ale w gruncie rzeczy cała reszta mi się podobała, bardzo mi się podobała w ogóle gra proxy, bo proxy nie wiem, byłem w stanie naprawdę uwierzyć we wszystko, co robiła, mówiła i tak dalej i aż do samego końca, dosłownie do ostatnich sekund. A tu się zgadzam, I... bo to chyba była faktycznie jedna z fajniejszych, jedna z lepiej takich bardziej naturalnych i takich do kupienia postaci, no. Tak i to też, bo zobacz, to niby była ta taka przebojowa napalona idiotka, nie gdyby to, to miało być typ, ale w gruncie rzeczy ona nie była ani głupia, ani się nie puszczała na lewo i prawo, a przebojowa była, bo miała charyzmę i właśnie to mi się podoba w tej, kre w tej kreacji postaci że one niby idą w jakimś kierunku tego typu tego schematu, ale jednak są jakąś sensowną postacią nie? <śmiech> <śmiech> Dobrze, Mando się nie zgadza. Dziś trochę wyłączyłem, nie wiem co powiedzieć. <głos> Dobrze, to... Ale w każdym razie, ogólnie aktorstwo kupujesz? Główna mnie czasami wkurzała. Główna bohateryka. Do reszty jakoś tak, tak, tak nie mam A. chyba zastrzeżeń. No ten gig to był taki, taki właśnie gig, taki trochę może bardziej wkurzający niż taki pozytywny, który czasami jest przedstawiany w... W telewizji jako taki wiesz, w, na ekranie jako taki fajny koleś, którego polubimy. Ten może niekoniecznie był taki fajny, którego polubimy, ale był taki, to był też taki, taka prawdziwa postać, powiedzmy. Mhm. A Zain? Mm, no, niekoniecznie go lubiłem, ale, ale zastrzeżeń nie mam. No, to, to, to, ale on nie był do lubienia, nie? Jako... Tak, ta, właśnie ta, taki człowiek by się pewnie zachowywał. Nie? Czyli w sumie to teraz nie krytykujesz. No nie, nie, nie. nie ale ja nie krytykowałem okay. aktorstwa jakoś szczególnie. A czy nie, ale mówiłeś o postaciach też i tak? Myślałem, że może jakoś to łączyć. Mówiłem o postaciach, że wiesz, chodziło mi bardziej o to. Tak naprawdę chodziło mi o tę jedną imprezę, mhm. która była. To znaczy, nie, błąd, nie, może nie o jedną imprezę, bo dalsze ich rozmowy też tylko tego dotyczyły. No. Kuźwa, no, no, po prostu. No ja już dobrze, ja teraz już wiem, bo zachowanie na jednej imprezie, gdyby nie obejrzeć ostatnich tam 10 minut filmu, rzeczywiście może się wydawać dziwne, bo w całości, jak się myśli o całym filmie jako całości, to ma sens w kącie rzecz, nie? No właśnie, ja, ja tak jak mówiłem na samym początku, a mhm. minęło już 25 no... minut nagrania, więc za chwilę przejdziemy, myślę, do, do jeszcze spojrzenia takiego na całość. Właśnie, właśnie są dwa pro... Ja mam, to jest mój drugi problem z tym, z tym filmem że jako całość go oceniam dużo lepiej niż patrząc na te pierwsze 90 minut ale kurde kiedy przejdziemy do tego? już przechodzimy? czy jeszcze coś? nie, pow... nie, jeszcze jedna sprawa no dobra, to ja wrócę do tego co powiedziałem przed chwilą Dobrze, to jeszcze jedna sprawa. Ogólnie Bedwulf zauważył, że tutaj gra sporo youtuberów. Znaczy Bedwulf to w ogóle mi wmawiał, że tam każdy jest youtuberem praktycznie na ekranie. Ale jak tak y, zrobiłem drobny research, nie zagłębiłem się jakoś tu bardzo mocno, bo nie znam się na zagranicznych youtuberach. Kojarzę kilka dosłownie Twarzy, może kilkanaście. I rzeczywiście, część osób, która, które zagrały w tym filmie, to są twarze z YouTube'a, to nie są profesjonalni aktorzy. Do tego scenariusz napisała Ezra Kuperstein, totalna debiutantka. Reżyserem jest Michael J. Gallagher, który no też, znaczy on ma w miarę bogatą filmografię, ale jest bardzo młody, to jest rocznik 88. No. Hitów na tej filmografii nie ma żadnych, ale no widać, że człowiek chce się związać z biznesem filmowym. Ostatnio nakręcił tego shorta w ramach serii naznaczonej Inside Use 3 Tiptoe Through the Tulips, ale poza tym no niczego znanego, no oprócz tego Smiley'a właśnie nie nakręcił, więc ta ekipa też jest taka jednak dość amatorska i dlatego to też sprawiło, że po wszystkim nawet, chociaż ogólnie byłem zadowolony, jeszcze troszkę obniżyłem poprzeczkę, bo właśnie na przykład to aktorstwo mi się podobało, ta kreacja postaci mi się podobała. Scenariusz jest troszkę naciągany, tak no to jest slasher jednak, ale wykorzystuję te współczesne czasy, właśnie nowoczesną technologię. Jumpscare mnie naprawdę bardzo mocno wystraszyły, postać Proxy bardzo mi się podobała, motyw wykładowcy i tych zajęć też mnie kupił. Jest kilka błędów realizacji, na przykład jeżeli chodzi o ten czat w tle. Nie wiem, czy zwrócić na to uwagę, czasami tam ktoś coś wpisze, na następnym kadrze tego nie ma, albo na pierwszym kadrze czegoś nie ma, na drugim już jest. Ja tak sobie trochę to też sprawdzałem, bo tam jeden czat jest pokazany dwa razy z dwóch różnych, ten cały, to całe intro jest potem pokazane z drugiej mhm. strony, to sprawdzałem, czy oni tak samo się zachowują jak, jak ten... To, to, to przy tym chyba nie wychwyciłem jakich, jakichś większych błędów, a na napisy nie, nie zwracałem uwagi. No to tam właśnie są z tym błędy i jest pewna rzecz też, bo tam jest taka scena, że policjanci pokazują naszej głównej bohaterce wideo na YouTubie z jej zachowaniem, nie. Mhm, I oni jej pokazują to z konta <śmiech> z którego wrzucono to wideo. <śmiech> I, to, I tego nie, nie te przykładnie. A Ja tak sobie myślę, to co to policjanci załadowali, to wideo. W ogóle to mówię, jest... że wideo ma 5 milionów odsłon w jeden dzień. Kurde, laska rozbija laptopa o 100 i 5 milionów odsłon. to Ja się już nie czepiam, bo to takie tam tylko. To, ale tak jest no, przecież. No to nie, to ale jakby wystarczyło z, rozbić laptopa o 100 i mieć 5 milionów odsłon, to taki nasz żarło TV, to by miał, to by cały internet zażarł chyba, jednym filmem swoim, bo... bo... <grym /dyskujesz> no, ale y, widzisz. I to jest kolejna rzecz, która pokazuje, że ja jestem chyba już za stary, bo ja nie znam żadnego anglojęzycznego youtubera. Nawet tych takich, co tam miliardy koszą, to ja nie mam pojęcia. Czasami gdzieś tam widzę jakiś artykuł o, o kimś, to, to, to, to, to pierwszy raz słyszę w ogóle, co to za człowiek. A to w sumie jest fajne. To, co mi powiedziałeś, to to super. Jakbym wiedział, to znaczy nie, nie oceniałbym lepiej historii, ale wiesz, no, to mi się podoba, jeżeli tam faktycznie są youtuberzy wykorzystani. Przy czym nie mam pojęcia, i nie wiem czy ty wiesz, czy tutaj chodzi po prostu o postacie, które widzimy gdzieś tam na ekraniku, czy, czy bohaterowie. Znaczy Rafał twierdził, Bedul twierdził, że wszyscy. Ja wiem, że na pewno Binder i Zane tak? to są jakoś związani z YouTubem, bo ich kojarzę. O no to kurde, no no to super sprawa. Proxy, Ashley nie wiem, nie jestem pewien. Betul twierdził, że tak, ja ich no, nie znam, tak? Możliwe, że gdzieś się tam udzielają. Wiesz tak, szczerze to by wystarczyło, żeby tam nawet nawet te, ta grupa chłop, chłopaczków, tych takich. Tych Podobno takiej... no tam ci też, ale to bo, wiesz to takich, ja, ja to ich w ogóle się nie miał... kojarzę tamtych już. Y... No to super, to, to fajna sprawa. Ja nie miałem pojęcia. Hm. Dobrze, to podsumujmy teraz szybko. Nie wiem, jeżeli chcesz jakąś skalę, to wal, jeżeli nie, to po prostu czy bardzo odradzasz, czy bardzo polecasz, czy... Znaczy, no nie polecasz, ale... No ja jestem na nie... No, no, mnie to nie kupiło po prostu. Hmm. Najbardziej nie podobała mi się tutaj cała ta, yy, cała ta wymyślona miejska legenda, która... Nie wiem, no, wydaje mi się, że była zbyt banalna i zbyt jakaś taka... taka nijaka, ale... No nie no to jest naj, naj, najprawdopodobniej moje jakieś indywidualne podejście do tego, że to mnie nie kupiło i ja jestem naprawdę szczerze zdziwiony twoją wysoką oceną, <głos> <głos> no bo mnie tutaj nawet te jobscaresy tak były, także <głos> kompletnie <głos> zupełnie inaczej odebraliśmy ten film nie, nie będę go oceniał, no powiedziałem co i jak, no okay. co mi się podobało, co mi się nie podobało, przy czym za chwilę wyłożę to jeszcze raz troszeczkę, jak powiemy o, o finale i warto by tego posłuchać, także warto sobie obejrzeć ten film i posłuchać, bo bo, bo ja powiem... To, obejrzeć, stu... Nie polecam... No, żeby nas posłuchać, nie? Żeby nas no, zawsze dobrze. warto posłuchać, a, a jak już posłuchacie, no to już w ogóle nie będzie wam wtedy po co oglądać, powiedzmy. Także obejrzeć, a potem nas posłuchać, bo ja z trochę innej strony jeszcze po powiem dwa zdania o tym filmie. Dobra, to ja tylko na koniec powiem, że no tak jak mówiłem na samym początku, to nie jest film w żaden sposób szczególnie przełomowy, którego nieobejrzenie będzie jakąś ujmą na honorze, ale ja nie żałuję, że go obejrzałem, bo naprawdę bawiłem się nieźle, przestraszył mnie kilka razy ta legenda. Dla mnie też nie jest jakaś super, ale pomimo wszystko wiecie, jak na miejską legendę z wykorzystaniem internetu i ogólnie rzeczy typowych dla naszych czasów, dla współczesności, właśnie tych czatów innych pierdół, no to ja to kupuję, mnie się to podoba. Zakończenie zaskoczyło mnie bardzo mocno. Może i nie było idealne, ale też w gruncie rzeczy jakoś tam czułem się usatysfakcjonowany w końcówce, więc myślę, że jak macie wolną chwilę, nie macie żadnej super produkcji na wieczór przewidzianej, czy chcecie sobie obejrzeć też filmik do piwa, bo to też myślę, można obejrzeć tak na imprezie do piwa. No to nadróbcie, bo racz, znaczy nie będzie raczej jakiegoś ultrapozytywnego zaskoczenia, ale też myślę, że się nie zawiedziecie. Dla mnie to jest taki fajny średniak. Uwaga! Spoiler! I teraz możemy przejść do spoilerów, myślę. Okej. Okay. To znaczy, tak jeszcze, jeszcze zanim do samej końcówki przejdę, dla mnie by to było lepiej, myślę, lepiej bym to odebrał, gdyby te właśnie morderstwa były troszeczkę bardziej przeciągnięte, gdyby to nie było tak, wiesz, na zasadzie wpiszę i zabiję, ale z drugiej strony, jak sobie teraz myślę, to musiało tak być, bo my te morderstwa widzieliśmy oczami ludzi, którzy to pisali, a nie, a nie oczami ofiary, także gdyby to zostało jakoś dłużej przeciągnięte, no to by było trochę bez sensu, nie? tak sobie teraz pomyślałem. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi, bo, bo Tak, wolałbym, żeby to, wiesz, było, że wpisaliśmy, a wtedy ten ktoś zamyka komputer, odchodzi gdzieś tam, kurde, na początku mu mignie tylko ten jakieś takie, żeby to napięcie się budowało dużo dłużej, a nie, że on od razu wyskakuje za pleców i ciachnie, ale, ale tak se właśnie pomyślałem, że skoro obserwujemy całą akcję z punktu widzenia osoby piszącej, no to to musiało tak być żeby było to takie psz, pisgnięcie od razu. No i inaczej to no tak, się nie dało po prostu zrobić. No. Właśnie, nie może być tej otoczki, ale też czytałem jakąś recenzję kilka dni temu, lecz nie pamiętam gdzie, i tam też autor czy też autorka zwrócili uwagę na to, że ciężko ocenić w ogóle morderstwa, bo działy się tak szybko, że nawet nie było, nie wiemy, czy tam była sztuczna krew, czy co innego, bo no, puf i nie ma, nie? No. No a właśnie, a przechodząc już do końcówki, to ja się bardzo cieszyłem, jak ta końcówka się pojawiła, bo w finale okazuje się, teraz już spoilerujemy, to, co, to co tak właśnie liczyłem, że, że to był wszystko żart. To był wszystko żart wymyślony przez tych przez wszystkie w zasadzie osoby, które gdzieś tam w koło tej naszej głównej bohatryki byli, były, plus nawet przez osoby, które których nie było przy niej, bo, bo wszystkie śmierci, które widzieliśmy na ekranie też były upozorowane. I to ja, ja się cofnąłem specjalnie, żeby sobie przejrzeć niektóre te śmierci, bo na przykład jak one losowo wybierają osoby, to tak, wiesz, se sprawdziłem, czy to faktycznie było tak, że ta jej koleżanka mhm. się zatrzymała na tym i, i powiedziała I to, i to da się kupić, to da się kupić. Ja mówiłem, że to jest głupie, bo yy, mnie tutaj wkurzyła przy tym jedna scena, cały ten prolog, bo kurde... Akurat w tym prologu jest to zrobione z punktu, z punktu widzenia ofiary i jest przeciągnięte, że ona wychodzi, się pyta, czy ktoś tu jest w tym domu, idzie gdzieś tam, zamyka drzwi i dopiero wraca po jakimś czasie przed ten ekran i zostaje zabita. No, a kurczę, skoro ona w tym brała udział, no to to jest bez sensu. Nie? To jest zrobienie tylko w konia widza, tak hamsko dosyć, żeby na początku już żebyś wiedział, że żebyś się zastanawiał, jeżeli to jest żart, to jak to cholera jest zrobione. Mando, ale tam na sam koniec pojawia się. No właśnie, ona się pojawia. Smiley. Ona w tym brała udział, no czyli całe te. Ta... Ona się pojawia w końcówce? No ona zdejmuje w sensie... maskę, nie? Ale to jest ta, która była na samym początku. No, opiekunka, w tak mi się wydawało. No jak? No kto to był, był, byłby inny? No zdjęła maskę kobieta, a, a proxy była w tym czasie na ekranie. Jestem przekonany na 99%, że to jest opiekunka od dziecka. Daj mi chwilę, bo teraz to ja zgupiałem. na reklamę. <laughs> no, se możemy włączyć. TV. <laughs> Nieregularnie i. A ja chyba. Ja mam to na telefonie. Już chyba w, na komputerze nie mam. A nie, jest. No bo co to by in, inna była? To, to, to inna kobieta nie mogła być. Innej kobiety tam nie było. To była jedyna kobieta, jaka tu się pojawiła. Poczekaj. To jest inna kobieta. To jest inna. No poczekaj, poczekaj. Widzę jej twarz. To nie może być inna, bo wszystkie śmierci, Fina. które oni zrobili, były wymyślone. No tu jest nawet ten koleś przecież, którego one na czacie widziały. Kurde, nie wiem, czy to jest inna. Tu jest tak bardziej jak Komando Subrana i, i cholera wie, jest, wiesz, w tym całym stroju Smiley'a, więc i ma związane kitki, więc nie mam pojęcia, czy to jest ona, czy nie. No ale przecież tutaj od, stoi też ten koleś, który tam z ręcznikiem się wywijał. Oni te wszystkie śmierci, ja to tak widzę, że oni wszystkie zrobili sobie jaja. No wszyscy, którzy zginęli też na ekranie. Czekaj, a na IMDB nie da się sprawdzić, czy są dwie jakieś piłnetki, czy jedna? Czy jest na przykład dziewczyna z prorogu? To nie jest nic aż tak ważnego. Ja po prostu mówię, że to było trochę głupio. To jest głupiotkie. zajebiście ważne. No ale to je, jeżeli ty y, myślałeś, że to była inna kobieta i nie brała w tym udziału, no to w, te, w takim wypadku to byłoby, byłoby bez sensu. Bo przecież tutaj chodzi o to, że wszystko to zostało wymyślone przez nich. Znaczy tego Smiley'a nie ma. Oni stworzyli legendę, która teraz się rozrośnie. Nawet w ostatniej scenie, według mnie, to mo można to yy, rozpatrzeć tak, że yy, główna bohaterka wcale nie zginęła, tylko usłyszała tę rozmowę, założyła maskę i pobiegła do, do tej Proxy, żeby ją, żeby ją zabić. Zakładając, że to, to oni, gdzie, oni gdzieś blisko byli, bo w sumie nie... Ale wiem. przecież Proxy była... Nie, czekaj. Drodzy słuchacze, wyjaśniamy, co się w tym momencie stało. Mando mi zasugerował, że dziewczyna z prologu i jedna z osób, które pojawiają się w końcówce w ramach tej młodzieży, grupy młodzieży, która pojawia się na miejscu już po śmierci Ashley, która tworzyła miejską legendę, to, że to jest ta sama osoba. I mnie się wydaje, że to nie jest ta sama osoba, zwłaszcza, że chwilę później ginie Proxy, która była oficjalnie gdzieś bardzo daleko w tym momencie, nie? No ja właśnie nie wiem, czy ona była oficjalnie bardzo daleko, czy nie. Oficjalnie, tak. Nieoficjalnie może być w kampusie po prostu gdzieś indziej. Bo ona oficjalnie to chyba wyjechała do rodziców, czy coś. Ale to jest tak zrobione, bo to jest zasugerowane, że teraz ten proks już się tak, że oni stworzyli tę legendę i że teraz się pojawią naśladowcy. I, I to jest tak zrobione, że bardzo możliwe, że właśnie pojawił się na śladowca przypadkiem akurat u tej osoby. E... A ja właśnie to odebrałem inaczej. Ja sobie przyjąłem na koniec filmu, że prolog i zakończenie to jest prawdziwy Smiley. A oni po prostu przeczytali na forczanie o tym, że coś takiego istnieje, legendę miejską w jakimś wątku i oni postanowili to rozprowadzać u siebie w kampusie, że ludzie giną przez tego Smiley'a. A on naprawdę istnieje, dlatego dziewczyna z początku naprawdę zginęła i na koniec, na sam koniec Proxy naprawdę zginęła. Y i to trochę zmienia odbiór całości, nie? bo ja dlatego to założyłem. Znaczy, tak, nie, w takim wypadku po prostu by nie było to głupie. No, w takim wypadku, powiedzmy, nie miałbym się już do czego przyczepić w tym momencie. Ona się Niki Limo nazywa, chyba. Przynajmniej w taką brunetkę wszedłem i, i wygląda jak ta. Ta z końca, przecież. Kurde, wpisałem na YouTubie Niki Limo Smiley. To, to się pojawia, jej uśmiechnięte filmiki. <śmiech> Tak poważnie? No no, no, no, po prostu filmiki z nią, na, na których jest uśmiechnięto. No, no, no, no. Znaczy, znaczy... E, ja ale w Google grafika i na pewno jest zdjęcie właśnie z prologu jej, a czy jest też z finału. Jak ja wpisałem Niki Limo Smiley w Google, to mi wyskoczył jako pierwszy wynik Niki Limo IMDB, W drugi wynik Niki Limo z Tits YouTube. <laughs> A to, no, na, pewno, po, na pewno to jest ta z początku, ale też jej zdjęcie mi się pojawia. Widzę jedno zdjęcie, ale to może być przypadek, że to jest ta z finału. No Moim zdaniem to jest ona. Przy czym to tak naprawdę no, to nie no to... zmienia bardzo dużo. To zmienia tylko to, że ta scena była trochę głupia. Ta początkowa. Patrz no ci zaraz mogę wkleić jej dwa zdjęcia ustawione obok z początku i, i, z końca i to jest na 90% ona. Wydłużamy podcast. Dobrze, to teraz już zgłupiałeś. Widzisz te zdjęcia czy nie? Tak, widzę. To jest ona, na bank. No to w takim razie... Ale, to, ale patrz, ale to właśnie fajnie pokazuje. Ma mniej sens. Właśnie ten finał fajnie pokazuje, że oni wszystko zaplanowali, że to wszystko było y, taką, y, takim zgrywem i nawet wyjaśnia kurde, jak to zrobili, bo wiesz, ja cały film się zastanawiałem no kurde, no są na losowym czacie i y, z drugiej strony pewnie wejść na losowy czat i trafić akurat na tego gościa, na którego się chce, to też pewnie nie jest tak łatwo, przeskakując przyciskiem next, ale skoro zamieszana była w to też proxy, no to ona zadbała o to, żeby się na nim zatrzymali i ona zadbała o to nawet, żeby to żeby to wyglądało tak, jakby to główna bohaterka go wybrała. No i mają Gika i Hakera no, i w ogóle i to, w i, I to by grało. I teraz nawet w tym momencie rozmowa y, głównej bohaterki z tym naszym pedoberem z tym geekiem w bibliotece, która taka była z dupy, taka, wiesz, ona mu mówi Smiley tak naprawdę istnieje, a on nie, o, to, to, jest, to, to, to zmienia w ogóle to, wierzę w to, to wiesz, to, na początku takie, to się wydaje takie idiotyczne, ale jak już wiesz, że on brał w tym udział, to to, no to, to nabiera sensu, Nie. Ten film nabiera sensu. Dla mnie ten film właśnie w momencie, jak dobrnęliśmy do końca, stał się dużo fajniejszy pod tym względem, że był, że, że, że był taką zamkniętą całością w miarę logiczną. Przy czym w momencie, wiesz, takie filmy, gdzie na końcu następuje taki twist, że masz być tak naprawdę zaskoczony i wytrącony z równowagi, to jednak... To, to nie usprawiedliwia powiedzmy nudy i głupoty z pierwszej części filmu, którą ja odczuwałem. To co, mhm. że to wszystko się powiązało ładnie, to co, że to wszystko jest fajne, ale wiesz, dla mnie te 90 minut było męczące. I to, że to się wszystko fajnie zawiązało, że to tak naprawdę finał uzasadnił, że to wcale nie było takie głupie, to, to, to, to wiesz, to, to, to, w moim odczuciu nie usprawiedliwia tej pierwszej części filmu, która mnie się nie podobała. No to by się ona podobała, mnie nie. I ja jednak musiałem się troszeczkę przemęczyć przez te pierwsze tam 85 czy 90 minut, żeby to wszystko nagle nabrało ręce i nogi. Dlatego to, to, to nie zmienia jakoś szalenie mocno mojej oceny tego filmu, ale... Na pewno ją poprawia. Przy czym, jeżeli tutaj, nie wiem, czy będziesz wycinał teraz, co ty będziesz robił z tą naszą długą tu wymianą zdań na temat głównej aktorki, czy ją potniesz. Znaczy nie na temat głównej aktorki, tylko na temat tej babeczki, co to się pojawia w prologu i w końcu, bo to na 99% jest ta sama osoba. No to, to, to powiedzmy była taka trochę, trochę wkurzająca scena z punktu widzenia, gdy już wiesz, gdy już masz pełen obraz całości. No bo to zostało takie, takie hamskie wprowadzenie widza w błąd, że ona chodzi po tym domu i... No chyba, że to była scena tak naprawdę, która teoretycznie powstała po czasie. W sensie, że jako retrospekcja na przykład. Tylko, że to nie wynika nijak z filmu, nie? ale, a, a inna rzecz wiesz, skoro to była ona, no to zrobili sobie żart. A, a czy ta dziewczynka mała też brała w tym udział? Bo ta dziewczynka nagle kręci wideobloga, gdzie mówi, moja opiekunka nie odbiera moich telefonów. Myślę, że to smiley ją zabił. To też takie, takie głupiutkie, nie? Hmm. tam była taka scena i yy, gdyby ona faktycznie umarła, no to okej okay, no to, to może dziewczynka jest rozpaczona i sobie skojarzy... ale sobie jest ona dziewczynka, skąd może wiedzieć, co się z nią stało jak ta nagle zapadła no, się po ziemię że chwilę wcześniej jej powiedziała o tym czacie i powiedziała o Smiley, to też takie, takie też trochę naciągane, no bo skoro ona w tym bierze udział a, a to... no ale napędza legendę, nie? no ale wiesz, jeżeli założymy, że ta, ta, ta laska bierze w tym udział to znaczy, że to oni już w tym momencie to tworzyli. Oni mm -hmm. już byli w trakcie robienia jaj sobie. Czyli... Ten wieczór już był zaplanowany, całkowicie. Dziewczynka wychodzi, a oni już mieli zaplanowaną całą scenę, że morderca gdzieś tam jest. Ale to jest możliwe. A, a, a jakoś zupełnie przypadkiem dziewczynka nagle jej opowiada ty słyszałaś historię o Smileym i opowiada jej jak to jest i jeszcze jej tłumaczy, a tu są czaty takie, to takie bardzo mhm. nienaturalny zbieg okoliczności. Znaczy to by było naturalne, gdyby ta dziewczyna nie była tak zdziwiona ta z początku, nie? Bo ona tak reaguje, jakby właśnie wszystko ją zaskakiwało i potem jest przestraszona naprawdę niby. Bo gdyby on było to krótsze, dużo, to rzeczywiście można by założyć, że ona po prostu jakoś wcisnęła kit dziewczynce czy coś jej tam otworzyła na komputerze, ona to przeczytała. Dziewczynka zaczyna wierzyć w legendę, oni udali, że ją zabili i to poszło w świat, tutaj dziewczynka wypisuje sobie gdzieś w sieci, że jej właśnie opiekunka zniknęła, ktoś tam na to trafi i powie, no widziałem właśnie zabójstwo na czacie, a potem właśnie, bo Ashley w sumie nie chciała iść na tę nie? w koledżu pierwszą, a oni ją tak namawiali, namawiali aż proksy, żeby poszła, poszła i w końcu poszła i stała się świadkiem właśnie... Znaczy dowiedziała się też o smileju i chyba pokazali jej nawet nagranie no, z jednej no. z takich akcji. Więc potem to już jest takie naprawdę bardzo no, świadczone. Bo to, to było równolegle. To się działo w tym samym czasie, nie. Oni w tym czasie niby rozmawiali na czacie z tą, z tą laską. To się teoretycznie dzieje w tym samym czasie, co prolog, nie? Ty rzeczy. No tak, tak. <laughs> Boże. <laughs> nie no, to, to ma sens jednak znowu no ale w ogóle analizujemy to jakby to było jakieś wiekopomne dzieło ten prolog został nagrany tylko po to żeby wyprowadzić żeby wprowadzić trochę w błąd widzów i żeby zrobić tam jakiś klimacik teoretycznie mhm. tylko i wyłącznie po to on jest trochę głupi z punktu widzenia jak już, jak już wiesz, jak już masz obraz całości jak już doszedłeś do końca ale tu naprawdę nie ma co analizować my to analizujemy <głos> chyba niepotrzebnie Wrzuca to wszystko jako blueprint, zły całą ogólnie to Ogólnie to, no właśnie, wszystko to, co ja narzekałem, jakoś zostaje uzasadnione finałem. Bo i to, że cała historia jest taka tam prościutka, no bo została wymyślona przez, przez nich po prostu, to jest tak, se, tak se, taki żarcik zrobiony, no nie musiał być skomplikowany i wcale nie musiało tam być właśnie tych scen, gdzie, żeby to jakoś rozbudować, jak Smiley gdzieś tam Aha. się skrada, że na przykład widzisz smiley w lustrze, widzisz gdzieś, no, no to wszystko nabiera sensu i nabiera jakiegoś takiego, no, ma ręce i nogi. Te wszystkie głupie rozmowy, no oni ją prowadzą, oni tam cały czas ze z niej robią, i ją prowadzą jak po sznurku. Wszyscy. I to, że oni są wszyscy w to zaangażowani, to, to też jest właśnie fajne. Ja I nakręcają wią... jej paranoję. No, i, i nakręcają jej paranoję. I też ta cała proxy ją kieruje odpowiednio, żeby żeby zrobiła to, co ma zrobić. I ten cały Geek też yy, odgrywa swoje. Ja w momencie, jak ona, jak ona strzeliła do Geeka i w tym momencie się pojawił ten smiley i mu podciął yy, gardło, to tak w tym momencie sobie pomyślałem, już, że to na stówę będzie, będzie taki, taki prank, taki, taki żart, w którym oni wszyscy biorą udział. Yy, chociaż jeszcze nie byłem pewien co do, co do Proxy. Yy, to ja nie. A, a, a, no, a to było nawet fajne. Pro że... to ja bym za nic nie podejrzewał. Znaczy ja nawet, ja, ja, ja z tobą pisałem przecież no. o tym, jak obejrzałem film do połowy, czyli właśnie tam tydzień temu obejrzałem do tej sceny, gdzie ona ma tą pierwszą taką e, wizję, gdzie gdy wraca z imprezy i gdy trzech smilejów ją, czy tam kilku to, to, to tam się można domyślić, że ich jest więcej, a, to ja przynajmniej tak sobie pomyślałem, ale równie dobrze można było pomyśleć, że on po prostu się pojawia w, w różnych miejscach nagle. E, ja wtedy sobie właśnie Pomyślałem, że ich jest tam kilku i tak sobie wtedy pomyślałem o tym, że, że może to właśnie do, do tego punktu zmierza i nawet do ciebie pisałem, że, że jeżeli to zmierza do tego punktu, to będzie lepiej, bo, bo, bo cała ta historia mi się nie podoba, a, a jak to się mhm. okaże, że to jest po prostu żart taki i że to jest wszystko tak zrobione w taki sposób, kurde już chyba za bardzo komplikuje i za bardzo się zapękla, nie wiem czy, czy, czy mówię zrozumiale. Tak. ale w ogóle to też nie jest żadna nowość to, że film kończy się żartem nie, nie, ch nie chcę ci spoilerować bo nie wiem czy widziałeś, ale był taki bardzo znany slasher no to teraz ty mogłeś zaspoilerować słuchaczom nie? to wytnij ten tytuł, co powiedziałeś bo to był, to był taki slasher właśnie pierwszy. jeszcze jeden był, dwa były chyba ale to był na pewno, wydaje mi się, że to był pierwszy w historii, taki to było naprawdę coś to było coś, co robiło wrażenie wow, nie? Tutaj już takie wow na mnie wrażenia nie zrobiło. Hmm. Ale było ok. szczególnie, że cały film właśnie toczy się teoretycznie, nazwijmy to żartów internetowych, to, to ten finał był ok. A to ja ci jakoś wywróciłem teraz twoje spojrzenie na film, czy nie? Czy to po prostu, po znaczy prostu w podałem ci kilka ciekawostek, ale nadal, nadal jest ok, nadal wszystko tak samo? w pierwszej chwili zburzyłeś mi całą wizję tego świata, bo ja byłem święcie przekonany, że pierwsza i ostatnia scena pokazują, że to nie oni tworzą miejską legendę, tylko naprawdę istnieje ta legenda. Oni po prostu w ramach jej tam sobie działają. A teraz jak ty tak o tym wszystkim mówisz, to rzeczywiście szedłem do wniosku, że prawdopodobnie to oni to kreują i to bardzo świadomie, bo powiedzieli, że było trzech smilejów w jednej scenie. Ja tego nie załapałem w ten sposób, bo ja wtedy jeszcze myślałem, że to może być jakiś paranormalny morderca jak to w streszach często No właśnie, bywa. no właśnie. Ja, ja dopiero o tym później pomyślałem, że, że przecież kurde, taki Freddy czy taki, czy taki Jason też pojawia się zawsze w tym miejscu, w którym jest ofiara, więc... A, a nie no pamiętam, właśnie. czy w tamtej scenie było pokazanych dwóch naraz. Wydaje mi się, że nie, że oni po prostu... Nie pojawi... było. Na pewno no. nie było dwóch, trzech naraz, bo ja byłem się przekonany, że to jest po prostu jeden cały czas, który po prostu prześladuje naszą bohaterkę. A jak teraz tak o tym mówisz, rzeczywiście wychodzi na to, że oni po prostu od samego początku, od jej przyjazdu do koleżu, bardzo świat do mnie działali i chcieli doprowadzić właśnie dziewczynę do, no do szaleństwa. Tak? I tak jak w pierwszej chwili zepsułeś mi ten obraz filmu, tak teraz sobie myślę, że oceniam go nawet jeszcze lepiej, bo widać, że prawdopodobnie przy drugim oglądaniu zobaczyłbym dużo więcej. tak Zobaczyłbym te szczegóły. Może ty też na przykład teraz o tym mówisz, bo oglądałeś drugi raz pierwszą połowę no. i bardziej gdzieś zapadła w pamięć. No. Hmm. A końcówka, to znaczy użyję złego sformułowania, że można ją interpretować na wiele sposobów, jakby to było nie wiadomo co głębokiego, <laughs> ale po pierwsze to jest typowa końcówka tego typu filmów, no zawsze tego typu filmy się przynajmniej kiedyś w ten sposób kończyły, więc, więc to tu naprawdę nawet nie trzeba doszukiwać się sensu, to tak jakby się doszukiwać sensu w takim Freddym czy, czy, czy innym tego typu filmie, dlaczego na końcu on znów żyje. Ale, no, ale to jest coś zupełnie innego. No, tutaj w sumie, smiley w sumie teraz, nie jak, teraz jak sobie o tym pomyślałem, to faktycznie Pidolicz. bez sensu. Dobra. Ale nie, chodzi o to, że można to zinterpretować. No, to co powiedziałem jest bez sensu. Tak wiem, i tak tego nie wytniesz, Także przyznaję się, powiedziałem głupoty. Ale chodzi o to, że tak. Można... Ale wytnę to. To, że się przyznajesz, wytnę. <laughs> Fuck you. <laughs> można to zinterpretować tak. Albo, że faktycznie powstał smiley, bo może oni faktycznie ożywili miejską legendę, stworzyli ją i stworzyli potwora i, i na przykład następne części będą już nadnaturalne, bo to może tak być, albo że stworzyli tych wielu naśladowców, o których mówili, bo oni na końcu mówią otwarcie, że będziemy mieli wielu naśladowców, że to już w tym kampusie ożyło i w 20 innych kampusach ożyło i, i że to się rozniesie tak jak właśnie wirus po internecie, że także możliwe, że to po prostu yy, ktoś, naśladowca założył maskę i akurat przypadkiem w tym momencie poszedł do, do tej proksji i ją zabił. I to moim zdaniem jest najbardziej prawdopodobne, że teraz, teraz te morderstwa zaczną już naprawdę się pojawiać i naprawdę będą to śmierci. Mhm. Albo była to nasza główna bohaterka, co jest najgłupszym rozwiązaniem, bo sami powiedzieliśmy, że to jest raczej jakaś bardzo duża odległość, a ona właśnie spadła i leży w kałuży krwi. Albo jeszcze czwarta opcja, o której teraz pomyślałem, że ta Wykładowca. laska robi sobie. No o tym nie pomyślałem, ale że ta laska teraz robi sobie jaja z nich. To też można by tak, tylko że to tak, to by musiało. Ale to by nie miało sensu na ostatnią stronę. No, scenę, nie miałoby myślę. sensu, bo żart żart musi, musi się doczekać jakiejś tam puenty, a mhm. tutaj po prostu jest przerwany. Chyba, żeby była druga część by się okazało, ha, ha, ha, robiłem z was was to by było głupie. Ale tu no. można go na tysiąc sposobów, tak naprawdę, bo to mógł być ktoś, kto ich jakoś przyuważył, przyuwał, to łapotą, być właśnie ten wykładowca, to jest uczelnik, ktoś przypadkowy, to może być ojciec. No, no, też nie wiem, może z ojcem by było przesada, ale pewnie mogliby to jakoś uzasadnić. Nie wiem, ktoś związany jakoś z i to można pocić ciągnąć w tysiąc różnych kierunków myślę. Moim zdaniem naśladowca oni stworzyli, stworzyli w tym filmie stworzyli miejską legendę. Tak, i ale naśladowca i akurat jest przy proxy, po tym nikt nie wpisał chyba u niej i it, nie? więc to bez sensu. Nie no, wpisał ten koleś tak? A, nie, rzeczywiście wpisał. Od... No ale to nawet, to nawet on, on se mógł po prostu... W... Albo na przykład on mógł chcieć wkręcić no, resztę ekipy. Kurde, no ekipy. to jest, widzisz, to jest, to jest głupie, no bo jeż, jeżeli to jest śladowca, to on już działa według innych zasad, no skąd on by wiedział, że ktoś jej wpisał, no, no, to, no to jest głupie, no, no co naprawdę, godzina audycji, analizujemy film... Który nie zasługuje na analizę to aż tak głęboko. Jak się to jest okazuje jednak film. nie. A może właśnie dlatego, bo ty lubisz takie proste, <laughs> głupie, tępe. To, a to, to takie skomplikowane dzieło, a wysoka to, to, to się nie podoba. <laughs> hmm. Hmm. No, także ja z tego punktu widzenia oceniam go lepiej ale kurde, no mówię to już nie wiem, który raz najwyżej wytniesz ale męczyłem się na tym filmie męczyłem się, męczyłem, ale gdy doszedłem do końca to to jest taki film, o którym się można pogadać do którego, kurde, nie no nie, nie ja nie chciał będę do to nie, absolutnie nie. Się, to A... chciał to powiedzieć chciał to powiedzieć ale to jest taki film, w którym większość rzeczy nabiera, nabiera fajnie sensu. I większość rzeczy można właśnie w taki prosty sposób wytłumaczyć, że nawet jak to było głupie w momencie, gdy się oglądało, to się zrobiło fajniejsze w końcówce. Plus, wiesz, można by powiedzieć, że te wszystkie wizje, ona nagle zaczyna mieć durne sny, no ale to wszystko też jest fajnie uzasadnione fabularnie, bo się dowiadujemy, że ona ma coś z głową nie tak, że brała leki. Bo że... jej matka popełniła samobójstwo i jest w depresji. No. Także to wszystko się zaczyna nakręcać mhm. i, na, i w warstwie tej rzeczywistej i w warstwie je, w jej głowie się zaczyna wszystko pieprzyć nie? i przez to ona ma też dziwaczne wizje i tak dalej. No to ja to też zaliczałem na plus, że to nie jest taki zwyczajny slasher, że te postacie są nieważne, że po prostu ktoś je morduje jedną po drugiej, tylko że mamy właśnie jakieś, tak jak mówiłem, charaktery, historię, przeszłość i też to mówię, że to było nudne w środku, a mnie się podobało, że właśnie nie mieliśmy tylko zażynania każdej osoby pod jednej, drugiej, Trzeciej, czwartej osoby, tylko tę historię, tak? te wątki, właśnie szaleństwa, leczenia się, wspomnienia. Hmm. No, w ogóle zadziwiające to jest, bo to wiesz, jak sobie tak pogadaliśmy godzinę o filmie, to, no to, kurde, no to pomimo, że pamiętam, że się męczyłem przy tym filmie, no to, to trochę inaczej na niego patrzę, bo się fajnie gadało o nim, nie? Hmm. Y, to, to, to już widać, że coś w nim jest. No, no, że to nie był jednak zmarnowany czas, bo, bo sobie fajnie o nim pogadaliśmy. Y, Podobnie miałem, jak, jak nagrywaliśmy o pile. przy czym Piła mi się podobała, ale też na początku narzekałem na to, na to, to jest głupie, to jest głupie, to jest głupie, a jak prze, przegadaliśmy, przegadaliśmy, no to, to musiałem to odczekać. No to nie będę odczekiwał, ale wiesz, ale no, no coś w tym jest, no, skoro gad, powiedzieliśmy, że będziemy nagrywać 20 minut, a, a nagrywamy już od godziny i się całkiem mm. fajnie o tym gada. Ale myślę, że i tak y, tym pozytywnym akcentem po prostu będziemy jakoś zmierzać do końca. No tak, ja myślę, po prostu mam nadzieję, że nasi słuchacze nawet jeżeli się wymęczyli, to tak jak ty w końcówce. <głos> Pomimo wszystko są zadowoleni i uśmiechnięci. Myślę, że tym akcentem możemy zakończyć. Dzięki ci serdeczne za 20-minutową rozmowę. A tam kilka minut wytniesz, jak, jak, jak szukaliśmy tych zdjęć.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 No dobra, ale to myślisz, że w tym tygodniu damy radę nagrać? Nie wiem, może jakoś koło weekendu. Ale to wpadłeś do mnie, co to nagram na żywo, tak jak ostatnio? Jasne, nie ma problemu. Ale to weekend, piątek, sobota, czy? No nie właściwie pasuje i piątek i sobota. Czekaj, czekaj. Coś dzwoni na Skype'ie? Dodałeś kogoś do konwersacji? Nie. No jak nie, jakaś ja lały no. Co ty z... nie znam? Pierwszy no. widzę, ty no. musiałeś kogoś dodać. No Chyba bym wiedział, jak bym kogoś dodał. No chyba ja też bym wiedział, nie znam żadnej laury. O, są odrzucamy? No raczej. E, dziwne. E, to, to może w pią... Ty stary, znowu dzwoni. Masz, no ja ja, ja nie Nie, no, to nie ja. Tak, nawiedzany podcast, znajdziemy się na Facebooku. No boże, raczej na Skype. Ta. Co na Facebooku też się dobija? Na podcast, znajdziemy się na... Ty no, bez jaj, no. Dobra. Rozłączyłem. w mnie bardziej piątek by pasował, bo mama krat zmontowała. No ja piek znowu. No to nie ja. Może odbiorę. Dobra, czekaj. Halo? Halo? Inżynier Norek.